Witamy bardzo serdecznie, ja siedzę za Maciej Kliczyński. A z tej strony Piotrek Podsiadły Może w końcu kiedyś nagramy ten wstęp Witamy bardzo serdecznie Nie, nigdy, musi Witamy. być zawsze autentycznie Zawsze musi być frontem do widza, słuchacza Witamy bardzo serdecznie w odcinku serii belgijskiej, numer 2. W, w odcinku dzikim, jak lambiki W odcinku dzikim, jak dzikie droże. Dzisiejszy odcinek, tak jak już zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, będzie poświęcony piwom, których spróbowaliśmy na festiwalu Modeste Beer Festival w Antwerpii, na którym byliśmy, no jak będzie ten odcinek opuszczony, to już jakieś parę tygodni wcześniej. No dwa, Maciek, dwa. Zachęcamy serdecznie do przesłuchania pierwszego odcinka, który wyszedł tydzień wcześniej. Gdyż ponieważ będziemy się do niego odnosić wydaje mi się parę tak, razy tak, w Tak, to będzie to taką stanowiło ładną całość. Tak, musicie też wybaczyć jeśli według was wykruszamy się troszeczkę tym odcinkiem z naszego credo, czyli nie nagrywaniem degustacji, a, ale na swoje usprawiedliwienie powiemy, że tutaj nie będzie w zasadzie, nie będą to degustacje tylko takie E, retrospektywy z tego festiwalu Krótkie notatki Może o piwach, które zrobiły na nas Największe wrażenie Trochę ciekawostek, trochę jakiś śmiesznostek A te, które zrobiły e, na nas najmniejsze wrażenie? A te, które zrobiły na nas Najmniejsze wrażenie Oczywiście również w tom, <głos》>, Wymienimy w honorowym miejscu Dobrze, na liście hańby Nie no, listy hańby to tam nie było na tym festiwalu Raczej była lista hmm, Nudy? No może okay, Najwyżej, to... no nie hańby no. Hańba i belgijskie piwowarstwo To dwa pojęcia nie idące w parze Myślę Do rzeczy w takim razie Na festiwal przyszliśmy około godziny 13 Festiwal zaczynał się o 11:00 I na początku mieliśmy ochotę spróbować czegoś lekkiego Co okazało się nie lada wyzwaniem O czym chyba już wspominaliśmy trochę w poprzednim odcinku Bo, bo generalnie belgijscy piwowarzy Mają dosyć um, zawiłe pojęcie Lekkiego piwa Przejrzeliśmy najbliższe stoiska przy wejściu. No i okazało się, że na stoisku browaru Dekoning, czyli browaru gospodarza, jest piwo APA. Tak, tak no się zdało, ale... Jak Właśnie, no i tutaj, tutaj była taka mały haczyk dla po prostu zbyt powierzchownie oceniających. Ponieważ Apa, gdyż APA wcale nie była American Pale Ale, jak mogło było się spodziewać, tylko było to... Antwerp's Pale Ale. Antwerp's Pale Ale, 7% alkoholu. Tak. Amerykańskich mieli brak. I generalnie e, no. co ciekawe, było to piwo w stylu. Um, jak ten styl się nazywał, o którym czytaliśmy później w, tym, w tej gazetce? Mm, nie wiem, o tym e, Belgian Special? Tak? Belgian Special, ba tak. E, bardzo ciekawa historia swoją drogą. E, troszeczkę podobna historia do tego, co na Wyspach się wydarzyło z Golden Alem Czyli w pewnym momencie belgijscy piwowarzy przy najeździe jakby jasnego lagera i popularności chcieli wymyślić coś pomiędzy, czyli jakąś taką hybrydę tradycyjnego belgijskiego piwa z lagerem, więc zrobić takie belgijskie piwo, które jakby trafiałoby do na naj, najszerszej grupy konsumentów. No i właśnie to APA jest jednym z takich piw. Do nas średnio trafiła, bo liczyliśmy na orzeźwienie. A było takie. Hmm. No, było takie ciężkie, słodowe, nic szczególnego. Wzięliśmy też takie piwo e, drugie z tego dekoninka, które się nazywało chyba Test 2, czy coś takiego? Test Brew. A, test brew. E, w, tylko pisane samymi spółgłoskami. Oni chyba, no, oczywiście. Tam była jakaś taka taki fetysz, bo, bo jeden z innych browarów też miał z kolei eksperymental brew, też tak napisane, zapisane samymi spółgłoskami, więc jakiś mają tam ewidentny fetysz z tym. I było to niby z dodatkiem e, piw, imbiru i kolendry, ale szczerze mówiąc to było równie zbliżone do tej apy. No więc generalnie, generalnie bez szału. E, więc odhaczyliśmy sobie, że trzeba goście, spróbować... Goście gospodarze 1.0. Tak, o, no, dokładnie. No, do... Albo dwa jak wolicie. E, odhaczyliśmy sobie na liście, że trzeba spróbować piwa gospodarza i poszliśmy dalej. Wyszliśmy na zewnątrz, na jakby teren zewnętrzny festiwalu, przejrzeliśmy różne stoiska, no i wtedy chyba trafiliśmy na stoisko browaru Lion, prawda? Tak, i tu było o wiele, o wiele ciekawiej. Tu było o wiele, wiele ciekawiej. Nasz browar z nowym podejściem. No i nasze wrażenia z tego stoiska postanowiliśmy nagrać wtedy jeszcze na gorąco. Także jedziemy. No i ostatnia chyba rzecz, która na, na tu chwilę na nas zrobiła największe wrażenie, to był e, browar, którego właśnie teraz e, przyszliśmy z stoiska. Nazywa się e, Lion. Tak, Lion. E, browar jest z Waterloo, także dobrze znana wszystkim miejscowość. Właściwie jest to chyba browar restauracyjny, z tego co zrozumieliśmy. Aha. E, I co było? Po pierwsze dwie niesamowite rzeczy. Jedna to piwo w butelkach aluminiowych. Tak. Czyli w takich, w których możecie spotkać... E, Albo jakieś takie małe szampaniki można, albo jakieś drinki takie chyba... Być takie gotowo zmieszane. Tutaj, gotowo mhm. zmieszane w sklepach. No i w zasadzie wydaje się, że pomysł idealny, bo tak naprawdę łączy w sobie zalety właśnie ochrony, jaką daje aluminium, czyli to, to co dają nam puszki z estetyką butelki, z, a przy tym właśnie nie wymaga, podpytaliśmy się, nie wymaga linii m, do, puszek. do puszek. Jest to normalna linia do butel, jak, jak do butelek. Jedyna rzecz to przy napełnianiu piwa standardowo stosuje się e, jakby czujnik, który, który wykrywa poziom e, nalania. nalania piwa. No a z racji tego, że jakby oparty, jest to oczywiście... oparty na świetle, tak? Że tak, jest tak. Po tak. wiązka światła, czy tam laserowa, jakaś przepuszczana. Że oczywiście nie jest przepuszczalne, no to po prostu jedyna modyfikacja, która jest wymagana to zmiana tego czujnika na czujnik wagi po prostu piwa. I co ciekawe jest to butelka z aluminium, tylko że ona nie jest taka z odkręcanym kapsem, tylko jest normalnie otwierana tak taka jak zwykła butelka. Tak. Więc super, super tak. opcja to, nam, to, na, to, to zwróciło uwagę No i w ogóle spróbowaliśmy na razie jednego ich piwa e, Nazywa się Lion, Five, Lion, Five, tak, Lion 5 Lion 5 Nazywnictwo mają dosyć proste, mianowicie Lion i numerek, który Odpowiada za ilość alkoholu w tak. piwie Nie za styl, nie za tam nic, nie żadne Brew by numbers, tylko mm. zapytaliśmy się Co będzie jak uważam drugie piwo Z y, 5% procentami alkoholu no, Powiedzieli, że jeszcze ty, się, jeszcze na się nie zastanawiają nie <laughs> e, Piwo było, był to Witbir, ale był to bardzo zmodyfikowało prototyp w ogóle, jeszcze go nie ma na rynku właśnie powiedzieć że pierwszy raz w ogóle pokazuje to piwo bardzo ciekawe, 5% bo Lion 5 to co robiło roboty, dwie rzeczy był z jałowcem jałowiec tak. był z wyczuwany w aromacie, w, w smaku bardzo, bardzo tak. dla osób, które nie lubią no było to bardzo taki ziołowy wyraźny aromat, więc albo, się, albo, albo hate or love tutaj tak. myślę, że dwóch opcji nie ma co ciekawe, A... browar używa tylko droży szampańskich do pierwszej fermentacji, bo oczywiście tak, są... nie, nie tylko do refermentacji, co zazwyczaj się w przypadku droży szampańskich stosuje, tak. ale również do tej pierwszej fermentacji. Więc było dosyć mocno odfermentowane. I e... również z dosyć taką podwyższoną kwasowością, jak tak. na, jak na nie, nie, nie, nie, nie, nie idącą żadną sour ale czy lambiki, ale jednak podwyższoną. I jeszcze, żeby tego nie było wystarczająco, to jeszcze na dodatek było chmielonych w przepływie. Co tak, w piwa, prosto tak, z beczki. Em, ciekawe było przepuszczane przez stare... starego Cascada. W sensie starego... Przeleżanego. Przeleżanego cascada. Dlatego, że z tego, co nam pan powiedział, to jak przepuszczali przez świeże, to po prostu jakby ten aromat chmielu... Za bardzo przekrywał wszystko. Za bardzo przekrywał całą resztę piwa. Więc też moim zdaniem ciekawe doświadczenie, że właśnie jak bardzo starannie podchodzą właściwie od, od uważania do wyszynku, prawda? Że jakby wszystko jest, to, jest bardzo Jest to dopracowane. Oczywiście tych nie mają dużo, ale widać, że jest tutaj jest na to pomysł. To tak. nie jest taka masówka. No i jeszcze, jeszcze przed nami mają Lion 8, ósemka i to jest z kolei, z tego co mówił, hybryda tradycyjnego belgijskiego blonda z... Z triplem też? Nie, z IPA. A, z, IPA. Z, z chmielowością. Na razie jeszcze nie jest na kranie, jest tylko z butelek, więc poczekamy chyba aż wejdzie na kran i wtedy spróbujemy. To by było na razie na tyle, nie regulujcie się odbiorniku. Będzie jeszcze kolejne wejścia przed nami. No więc tak jak słyszeliście, Lion 5 zrobił na nas bardzo duże wrażenie. Chociaż, co ciekawe i co mnie troszeczkę rozbawiło, e, potem wrzucając te piwa, których próbowaliśmy na Untapped e, i właśnie wrzucając to Lion 5, jakoś e, z ciekawości właśnie otworzyłem ocenę tego piwa. No i właśnie dosłownie z tego festiwalu również... E, Przewijało się kilka ocen 0,25. Tak. Czyli najniższa z możliwych na untapped. No więc, chyba, chyba jednak belgijska konserwa, jeśli chodzi o puryzm stylów piwnych, jej trzyma się silnie i nie jest to legenda. Znaczy, mi się wydaje, że to było, przy Widbirze, to było po prostu to Takie kombinacje już, przy Widbirze, to było po prostu już za dużo dla belgijskiego konsumenta. Nie dość, że było z tym jałowcem, który był mocno wyczuwalny, to jeszcze przepuszczone przez ten chmiel stary. I jeszcze na tych drożach jako e, pierwsze, pierwsze droże do fermentacji. No to już za dużo po prostu. Nie, Ja no, tak myślę, się... że w ogóle 0,25 to było za te butelki <grym> aluminiowe, a nie korkowane e, i z dedykowanym szkłem. Nie, no, trochę trochę, chyba teraz przesadzamy. Ale no, w, to jest w, nagraniu, to w nagraniu jeszcze y, wydaje mi się, że ja mówię o tym, że jeszcze przyjdziemy spróbować piwa drugiego z tego browaru, Lion 8, tej hybrydy, niby między blondem a IPA. No i przyszliśmy. przyszliśmy spróbowaliśmy, ale generalnie, moim zdaniem, w porównaniu tego wypadało o wiele bladziej. Nie miało startu. Generalnie te nuty IP w ogóle, moim zdaniem, nie były wyczuwalne. Był takim ciężkawym blondem no, belgijskim. Nic szczególnego. Dokładnie, ale z takich ciekawszych browarów, powiedzielibyśmy nowofalowych, to spróbowaliśmy też piw z browaru Braban. Były dwa zaraz, było Brabandere, ale Brabandere to jest ten taki tradycyjny, rodzinny. Natomiast my próbowaliśmy piw z Brasserie du Brabant. Mhm. I jedno takie ciekawe piwo, znaczy może nie jakieś super ciekawe, ale o nazwie Brabambik co wskazuje na brabanskiego lambika. Yy, I ono miało takie nigdy wcześniej przeze mnie i przez Ciebie też chyba z tego, co rozmawialiśmy, niespotkane nuty takich, jak to jakieś pudrowe. A, pamiętam, tak. Nie, na początku ono nie pamiętaj, miało jak mało jak wspólnego było, ale... z lambikiem, bo to niby był lambik, ale było bardzo mało kwaśne, mało dzikie, ale właśnie takie nuty pudrowe. No, coś takiego bardzo dziwnego. Mi się wydaje, że... Próbowałem... Ja się mhm. kiedyś spotkałem, kiedyś pamiętam z degustacją jakąś, na której ktoś właśnie chyba wspominał, że coś mu pachnie jak takie pudrowane Takie, mi się to kojarzy najbardziej z takim e, takimi jakby bransoletkami z takimi pudrowymi... E, tak, tak, jakby takie zegarki. Tak, można zegarki, żeby było że w jakichś ludaparkach coś takim. Tak, no to właśnie takie, bardzo ciekawe. A drugim ich piwem był właśnie jeden z nielicznych Milk Stoutów, w ogóle Stoutów tam na festiwalu. Całkiem przyzwoity. Słodki, nie? Z e, tego tak dosyć. Na, po takiej nawet jak znaczy na Dla kształtach... mnie był właśnie bardziej, mniej taki słodki, a raczej pełny, tak? A. Czyli właśnie ta pełnia dominowała nad słodyczą z tej laktozy. Okej. Okay. No i co? E, I potem poszliśmy, znaczy nie wiem, czy dokładnie potem, ale na pewno jednym z gwoździ programu dla nas. Było właśnie browar polecony przez wspomnianą w poprzednim odcinku Werę. Zgadza się. Tak, czyli jedną, jedyną kobietą w organizacji Van Feldbeer College. I był to browar o dosyć długiej nazwie The Doctor van de Korenar, co z początku tak nam brzmiało: The Doctor. To, że może doktor, tak, doktor, bo, ale doktor... Ale się wydaje, Bru. że ona, ona tak też trochę wymówiła to, jak właśnie doktor. No, bo to chyba się tak wymawiam, mm. ale, ale poczytałem i tutaj ja wiem Ja wiem, że jak ona wspomniała tą nazwę na początku, to ja najpierw chciałem to zapisać jakoś, ale generalnie <laughs> bardzo, tak bardzo mi nie szło, że na koniec poprosiłem, żeby mi po prostu zaznaczyła w jakimś takim no takim jakby przewodniku po festiwalu, który się dostawało przy wejściu. Tak, ale jak sprawdziłem o co chodzi, to w zasadzie nawet można by to rozgryźć na intuicję, ten e, flamandzki, e, bo de dochter van de korenar to jest znaczy córka, córka, e, córka mm, kolby kukurydzy. Tak. A to dlatego, że jest to taki, można powiedzieć, no nie eufemizm, ale... ale pojęcie używane już od XVI wieku właśnie na określenie piwa no we Flandrii. Ile to Także się można Także takie dowiedzieć? nawiązanie do tradycji. No, Piotrek, niezły research. A, a browar tutaj kolejne coś mnie zaskoczyło i na początku w ogóle myślałem, że coś pomyliliśmy, bo się okazuje, że browar jakkolwiek prowadzony przez Belgów i uznawany za belgijski, to znajduje się w Holandii. Co a. prawda blisko przy granicy z Belgią w jakiejś miejscowości Barle-Hertog. Tak. Ale jest uznawany bezsprzecznie za browar belgijski. Dwa doskonałe piwa, naprawdę. Ja teraz jak przeglądam jakieś no, moje sumie notatki... sumie to trzy. W sumie to trzy, tak. E, ale dwa, które jakby oficjalnie... E, uda, udało nam się ich spróbować oficjalnie. A em, jedno, które dostaliśmy jakby tak troszeczkę spod e, lady... Bo udało Bardzo faliliśmy się... te dwa pierwsze i po prostu w, wtarliśmy się w łaski. Tak, no więc pierwszym piwem był, było piwo o nazwie L'Enfant Terrible, tak wydaje mi się, że się wymawia, tak, ale tak. Pardon My French i był to kwach. Tak, ale taki dziwny kwach. Dziwny kwach. W zasadzie... Jak się potem okazało, zresztą usłyszycie w rozmowie mixed fermentation w Tak, właściwie to ten kwach nas sprowokował się do tego, żeby trochę podrążyć temat i podpytać, bo no, był bardzo niecodzienny, był bardzo złożony, to nie była taka czysta kwaśność jak e, czy w Berliner Weisse, czy generalnie na... Tak, nie, na pewno nie sam Lactobacillus. Tak, e, no coś w nim takiego działo się wyjątkowego. E, więc po prostu no nie mogliśmy się oprzeć i podpytać e, piwowara o, e, o to, e, jak ten efekt osiągnął. A drugim piwem był Witbir, e, który też był rewelacyjny naprawdę. Beat beat. To był Sezon. O, przepraszam. Sezon. Pardon. Przepraszam, to był Sezon o nazwie... Y, też nie wiem, jak to się czyta, bo pardon my French, ale to by, było... By bo-mont? -mont? Co jest ze światem? Bo mont to jest świat, ale nie wiem, co oznacza to B. -t. Powiedziałbym, że nie wiem, piękny? Nie wiem. Nie, nie, nie. No przepraszam. E, przepraszamy za nasze lingwistyczne tutaj. Tak, to i był to, był to e, sezon z pomarańczami. A zresztą posłuchajcie sami. So, first of all, congratulations. No więc po pierwsze, gratulacje. Przepyszne piwa. Ja mi przede wszystkim smakował sezon z pomarańczami. No więc czy to są pomarańcze czy mandarynki? Bo tutaj leżą mandarynki na Waszym stoisku. Nie, to tylko nasz lunch. Dodawaliśmy koszkich pomarańczy, głównie e, skórki pomarańcze, ale w niektórych etapach także całe owoce. To jest dodane podczas gotowania czy do fermentacji. Nie, dodawaliśmy je pod koniec gotowania. Jeśli chodzi o kwaśne piwo, to nie jest lambik. Jak osiągasz kwaśność tego piwa? Nie, to piwo mieszanej fermentacji. Bazowym piwem było piwo wędzone, co możecie w nim poczuć. A, ja właśnie czułem trochę tę wędzoność, ale nie mogę uwierzyć, że to um, mogło być wędzone piwo. I następnie po około dwóch trzecich okresu fermentacji trafiało ono do beczek po winie, żeby nabrało naturalnej kwaśności, leżakując tam przez rok do półtora. Za tę kwaśność są odpowiedzialne głównie bakterie Lactobacillus oraz dzikie drożdże Brettanomyces, które z kolei są obecne już w samym drewnie beczek. Czyli rzeczywiście mieszana fermentacja. I właśnie te drożdże bretanomyces zamieniają tą bazową wędzoność w bardziej owocowe estry, już stosownie delikatną nutką tej wędzonki. Czyli ważysz to piwo najpierw jako baza i później fermentujesz to bretano, bretami i laktobacillusem. Rezultat powiedziałbym, że jest bardzo skomplikowany. Wczoraj piliśmy parę takich klasycznych lambików w Brukseli i powiedziałbym, że były o wiele mniej Złożone niż to. Tak, ale to głównie dlatego, że baza słodowa jest zupełnie inna niż w Lambikach. To dodaje piwu właśnie takiej złożoności. Dodawałeś jakieś ciemne słody? Tylko karamunik. W Lambika jest też dodatek pszenicy, prawda? W tym mamy dodatek słodu pszenicznego, ale nie samej niesłodowanej pszenicy, jak w Lambikach. Um, Czy próbowaliście już l'ensemble? Próbowaliśmy tylko tych dwóch, um, które są do na ekranie. Okay. <laughs> um, ono nie jest tutaj na sprzedaż na festiwalu. Właściwie można je kupić tylko na wynos, ale dam wam do spróbowania. To barley wine, 13% alkoholu, leżakowane w beczkach po winie Montalcino. 13%? Chcesz nas położyć na łopatki? Tylko mały łyczek. To piwo z wyższej klasy naszych piw. Z klasy premium, można powiedzieć. Bardzo eleganckie. W ogóle nie czuć alkoholowości. Ma 13%, a alkohol jest w ogóle niewyczuwalny. Ja bym powiedział, że to jest maksymalnie 6%. A nie powiedziałbyś tego samego po dwóch butelkach. No oczywiście, że nie. Mm, Chcesz coś powiedzieć? Nie wiem. O tym? Zatkało mnie. To jest rewelacyjne, nie? To jest takie gładkie. Bardzo. Wydawało mi się, że jest wysokie nasycenie przy nalewaniu, ale jest takie gładkie cały czas, nie? Jest bardzo gładkie. Myślałem, że na początku, że jest dosyć mocno nasycone, ale w smaku jest bardzo gładkie. Przepyszne. Y, to piwo to bardzo specjalna edycja. Było tylko 14 beczek. Zabutelkowaliśmy je 2,5 miesiąca temu, więc jest to stosunkowo młody barry wine. I cały czas jest takie. Zwykle chyba dłużej to trwa, żeby... Wyleżakowało i nie, by, nie, czu, nie, nie było wyczuwalnych nut alkoholowych. No rzeczywiście, ale musicie pamiętać, że to leżakowało jeszcze przez 9 miesięcy w beczkach powinno. Delicious, thanks a lot. No, więc po tych dwóch browarach, e, przed czas troszeczkę na, musieliśmy złapać jak, jakiś niewypał, żeby e, już nie było tak zbyt pięknie. W sumie to chyba, ja jestem bardziej tego, tego winien, bo troszkę poleciałem na w sumie no dosyć fajnie zrobione stoisko browaru, tak pod względem takim estetycznym, była taka fajna infografika dotycząca tego jak powstają ich piwa, jakby oni niby tam blendowali jakieś te piwa, dodawali jakieś owoce. No niby, no chyba, chyba rzeczywiście. Dlatego, że z drugiej strony to nie było nic nadzwyczajnego. Na tej infograficie to się wydawało, że to jest coś niezwykłego, ale tak naprawdę to po prostu było bazowe piwo jakieś, do którego dodawali jakiś tam po jednym innym, nie? No nieważne, wyglądało fajnie, no i ja myślałem, że będzie fajnie. E, browar się nazywał Petrus. E, w sumie nie wiem, ty... Nie, to browar piwa... się nazywał właśnie... Y, browar się... To piwa się nazywa Petrus, a. a to był browar właśnie Debra Bandere właśnie. Tutaj a, musiałem... To... Zwróć uwagę, żeby nie pomylić, bo ten Dubra du baum to był ten taki bardziej nowa fala, a To Banderę to taki właśnie stary, rodzinny i trochę próbujący coś wykombinować, dosładzając piwa. To przepraszam. E, ty, ty coś z niego piłeś czy tylko ja wziąłem w końcu? E, chyba, chyba tylko ty, tak mi się wydaje. Czyli... Próbowałem, próbowałem, znaczy już w tym, że Petrus i ja tak mówię, że Petrus to tak może bym wypił, Piotr, Petrus ale chyba właśnie nie skusiłem w końcu, bo, bo no stwierdziłem, się... że najpierw spróbuję od Ciebie no i spróbowałem żeby nie przedłużać to generalnie się okazało klasyczną belgijską e, historią po prostu takim dosładzanym klikiem e, mocno Strasznie słodki był. Z drugiej strony, no to też, kurczę, no pojechać do Belgii i nie wpakować się w jakieś dosłodzone piwo, no to też takie niepełne doświadczenie, prawda? Na pewno, na pewno. No więc później po prostu po tym zawodzie postanowiliśmy uderzyć w jakieś klasyki. No i czy można było uderzyć w większego klasyka niż... Rodenbach. No i tutaj oddaję głos. Proszę, łączymy się z naszym specjalnym korespondentem. Pierwszy miłośnik browaru Rodenbach. Proszę pan, Piotr Podsiadły. Od jak dawna Dlaczego jest... Dlaczego pierwszy? No, jako pierwszy w kolejce, taki pierwszy naczelny. O. A, okej. Okay. No tak, mogę być ambasadorem browaru Rodenbach w Polsce. Spokojnie. Ambasador marki Rodenbach. Panie Piotrze, od jak dawna trwa pana bezgraniczna miłość do browaru Rodenbach? Ach, jakby zauroczenie i takie pewne pierwsze spotkanie Trochę było dość późno, chcę się przyznać, ale na Birgit Madness, z którego relacja znajduje się na naszym podcaście. Czy to Był była to miłość piwo... od pierwszego wejrzenia? No, w zasadzie było to takie poważne, poważne zauroczenie, które musiało być zweryfikowane w Belgii Aha. i zostało zweryfikowane pozytywnie. No i naprawdę mogę być, chę... z chęcią przyjmę rolę ambasadora Roddenbacha w Polsce, jeśli tylko jest taka możliwość. Ale przyznasz, że ty też nie, no to ja... czujesz to, czujesz, to, czujesz tego Fendersa. W sensie, chyba nie aż w takim stopniu jak ty, ale no, trzeba przyznać, że wszystkie piwa, które na razie od nich piłem, e, robiły no mega wrażenie. A tak, na, na festiwalu... Chcieliśmy spróbować, bodajże, właśnie Rodenbacha charaktery Rouge, czyli, czyli tego, którego tak, którego próbowaliśmy w, na Birgit Summer i, i zrobiło na nas super wrażenie. Ono było bodajże rezakowane właśnie z, z wiśniami, z malinami, z jeżynami, więc super. Ale oczywiście się skończyło. Więc e, ale no niestety musieliśmy laku. wypić no, ten vintage z 2014 roku. No, vintage 2014 to po prostu, no, nie no, było kapitalne dla mnie, hmm. naprawdę. Wersja vintage, czyli e, to jest jakby czyste, nieblendowane, leżakowane właśnie przez dwa lata piwo. Ponieważ te inne wersje, ta podstawowa oraz Grand Cree, to są blendy piwa starszego z młodym. Tak. Natomiast ta wintycz to jest takie właśnie już nie mieszane, tylko wyleżakowane i w tym wypadku przez dwa lata piwo. No i było kapitalne, naprawdę. Ja, ja bym Taka... podsumował to piwo tak. Nie spodziewałem się, że spróbuję w swoim życiu coś, co będzie jednocześnie tak kwaśne, a jednocześnie <śmiech> odpowiednio słodkie, co nie będzie kurczakiem w sosie słodko a okazało się, że będzie to piwem z browaru Rodenbach. Naprawdę pod, jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie, jak oni osiągają to taki, z jednej strony, to no, tak, no mocne kopnięcie tej takiej kwasowości, które jednocześnie jest tak doskonale zbalansowane w jakiś sposób. E, tak, no dla mnie Flandersy... Po całym wyjeździe w Belgii stały się jednym z ulubionych stylów piwa, których przedstawicieli tego stylu niestety nie ma zbyt wiele, bo tutaj coś ciężko, ciężko nagle zdobyć beczkę z 150-letnią mikro, mikroflorą w niej. <laughs> Więc można tylko próbować robić jakieś kopie, takie jak ostatni Grand Champion, nie umując oczywiście Grand Championowi. Mm -hmm. No ale tak, Rodenbach był naprawdę solidnym przeżyciem. No, Rodenbach był Rodenbachem po prostu. E, tak, no nie da się ukryć. No to było takie trochę na osłodę naszej porażki z Deusem, o której mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku. Tak. <śmiech> e... postanowiliśmy to właśnie odbić. No i co, chyba ostatnim piwem, o którym, czy tam browarem, o którym chcemy powiedzieć w odcinku, bo no ominęliśmy też parę takich, takich, których Uznaliśmy, że nie warto się skupiać. Tak, trochę takich przeciętniaków powiedzmy, albo... No tak, raczej raczej tak bym to nazwał, albo nudnych, albo przeciętnych. Tak, i był to browar... Yy, nie wiem jak to, Kuchen Browars? Kuchen? Coś takiego. Znalazłem, że Znaczy to kuchnia, więc wychodziłoby na to, że to browar kuchenny. No, Chociaż nazwa. na początku myślałem, myślałem, że znaczy to kurczak, bo w logu mają takiego koguta. I co, i no, jest oni... to chyba oczywiście taki mikro mikro browar. Aha. I oni zrobili... No i co, dwa piwa, prawda? Tak. Najpierw o tym drugim. <grych> o tym drugim, który był stoutem? To był chyba Quadruper. A, ojejku, przepraszam, pomyliło mi się. To był Quadruper. Oczywiście to jest to, co wspominałem o tym fetyszu, bo to był eksperymental, zapisany XPRMTL. Aha. Experimental Cherry Oak. I właśnie był tak samo nazwany quadrupel leżakowane mało, mało o tym piwie można było znaleźć w ogóle, bo ten browar jest tak mały, że i tak nieangielskojęzyczny, że tylko mm, udało mi się znaleźć, że to było leżakowane, właśnie z wiśmi, i w bodajże albo z, albo w dębie francuskim. Aha. No a moje uwagi, chyba obaj taki, taki mieliśmy, że tak, że, że takiego banana w piwie tak. i nie był to wajcen, ani nie dodawali bananów, no ja nie czułem jeszcze, naprawdę. Odprawda. To było coś niesamowitego. Drożdże Jednak te droższe to po jakoś, taką chyba, chyba w Jakby w zmieszaniu z tą, e, może z tą wanili wanilią, z, z tego drewna, no po prostu niesamowity banan. Taki, taki dojrzały Właśnie sobie tam żartowaliśmy a propos tych deskryptorów, nie? Tak. Że to taki, jak już, że, że niektórzy nie chcą już takiego jeść, bo taka czarna skórka, po prostu taka słodycz bananowa, ale bardzo dobre. No a drugie piwo to było co? Drugie piwo to było piwo, które w ogóle wygrało w plebiscycie na najlepsze piwo festiwalu. Każdy przy wejściu dostawał taki mały świstek papieru, na którym można było zagłosować o którym my generalnie zapomnieliśmy, łamane na zgubiliśmy, łamane na wypadło nam z głowy. Tak, łamane na nie wiedzielibyśmy, które wybrać w sumie. I w sumie to było chyba takie jedyne, takie realnie nowofalowo łamane na amerykańskie piwo na festiwalu, prawda? Tak, no to taka trochę ironia losu. Znaczy ironia losu. Taki, no my się uśmiechnęliśmy mocno pod nosem. Tak, e, piwo nazywało się Hip Hop IPA. E, nie, W ogóle tak, on... Nie Hip-Hop modeste tam Ach. 2016 Ipa. Tak, bo ono było bardzo na festiwal. To oni mają linię piw hip-hop, takie brzmi to dosyć tragicznie, ale. No. Okay. E, ale piwo było bardzo fajne, naprawdę, no bardzo solidnie IPA, e, solidne Ipa. solidne Ipa. Nie, nie to, że nie piłem lepszej, ale. E... No właśnie, no powiedz, no, no nie, nie miało niczym. Było bardzo solidne, tak. była taka porządna, belgijska jakość. Tak. Ale aromat. Arma A... bez szału, ale goryczka bardzo fajna i generalnie była bardziej podchodziła pod taki West Coast, mocno wytrawne, ale generalnie po tych wszystkich belgijskich piwach stanowiło bardzo fajną odskoczenie na pewno. Tak, i coś domyślamy się, że wszyscy na tym festiwalu chyba tak to. No, właśnie tak to na nich podziałało. No ale. Ja sam fakt tego, że wygrało to plebisy, to uważam za takie do, dosyć ciekawe zjawisko, prawda? No, no mówię, no, bardzo się. Uśmiechnęliśmy, że wszyscy jednak tą tradycję belgijską podkreślają, tak. ale na festiwalu, gdzie tych piw nowofarowych było dosłownie kilka, jedno z nich wygrywa, no to jakiś taki symptom, że może coś się jednak tam zmieni No więc w podejściu. Coś, coś w tym jest. Na pewno daje to jakiś tam sygnał prawda, piwowarom, szczególnie takim mniejszym i bardziej zainteresowanym tym, co się dzieje wreszcie świata, jeśli chodzi o piwo. I co, na deser jeszcze mamy dla Was krótkie nagranie um, rozmowy z browarem Werset. Um, a do nagrania tej rozmowy skusił nas fakt, że e, browar ten miał na festiwalu piwo, do którego zostały użyte polskie wiśnie. No i musieliśmy zgłębić ten temat. Posłuchajcie sami. Czyli wspomniałeś, że chcesz, w przyszłym roku zrobić yeah. Yeah. Um, piwo z wiśniami oh, really? belgijskimi yeah. no, i jakimi? Tak, belgijskich i polskich. Polskimi? O, my no jesteśmy z Polski. Dobrze pasowały do tego piwa? Nawet w tej obecnej edycji właśnie zostało użyte polskie. Więc jaki jest profil waszej działalności? Próbujecie robić coś bardziej innowacyjnego pod względem belgijskiego piwowarstwa? Co celujecie? Przede wszystkim ważymy nasze Flemish Retail, ponieważ jesteśmy właśnie z zachodniej. Flandry. Okay. Jest to nasze flagowe piwo. I na bazie tego piwa chcemy zrobić całą gamę piw owocowych. I mamy właśnie tutaj od bruin z Wiśniamy. Mamy też piwo z winogronami. Oraz planujemy zrobić piwo z liśćmi dębu, które wnoszą do piwa. E, dość dużo tanieniczności, tak jak e, chociażby w winie. Czyli robicie piwo bazowe, a później mieszacie to z różnymi składnikami, tak? E, I poza tym ważymy taką e, gamę pięciu podstawowych piw: e, IPA, e, angielskie IPA, e, ba, e, belgijskie ale, e, podwójnego Flandersa, Stauta, e, dzikiego Stauta, e, kwaśnego Stauta, leżykowanego w beczkach po whisky. Ale te piwa nie są dzisiaj dostępne, prawda? No niestety, mogliśmy przywieźć tylko dwa piwa y, lane i dwa piwa w butelkach. Tak, porozmawialiśmy z Hansem i wytłumaczył nam ideę stojącą za tym, że browary mogą przywieźć tylko cztery piwa. No, więc tym można by wręcz rzec patriotycznym akcentem kończymy Relację z Modestę Beer Festival w Antwerpii 2016. Jak zwykle zachęcamy serdecznie do dzielenia się Waszymi opiniami, komentowania odcinków, czy to w a, iTunes, czy em, na Facebooku. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!